Z tym czekaniem, bracia, to jest tak, ja wam powiem. Jak byłem, jak byłem młodym chrześcijaninem, młodym uczniem Chrystusa, to tak naprawdę jak człowiek tam siedział, to, to chciałoby się wyjść, coś powiedzieć, tak? Chciałoby się mówić, chciałoby się przemawiać. Jak byłem młody, a teraz, a teraz, a teraz jest troszeczkę. Także jest jakaś powściągliwość w tej chęci występowania. No tak jest, ale trzeba służbę sprawować i tak myślałem, jak mówił Kamil, wiecie, 33 lata chodzę za Chrystusem. I tak pomyślałem sobie, on mówi, co się zmieniło przez rok w jego życiu, a ja tak pomyślałem, a co się zmieniło przez rok w moim życiu. I to jest tak, że rzeczywiście ci, ci te dinozaury chrześcijańskie, którzy już mają wiele lat nazwijmy tego stażu, to tak ciężko troszeczkę wytypować, że przez rok jakieś duże przyspieszenia nastąpiły, zmiany charakteru, podstawy jakiejś. To na początku, na początku te przyrosty są duże, a później no już przez wytrwałe takie trwanie Chrystusie, ja czasami nie widzę tego, ale wiem, że łaska Boża działa. Wiem, że nie ubywa mi apetytu, aby iść za Chrystusem, aby Go naśladować. Czasami żona składa świadectwo, wiesz, Ty się zmieniłeś, tak? Ja tego tak nie widzę, bo to wiecie, jak to się rozciąga na lata, to mi się wydaje, że cały czas czuję się takim nie zrozumcie mnie źle, nędznym człowiekiem, tak? Cały czas tak myślę o sobie, nie jako o kimś, o, osiągnąłem jeśli wiadomo co, ale że cały czas jakby potrzebuję Chrystusa, każdego dnia i tak o sobie myślę i mówię, co to co mogło się zmienić? A że ona mówi, nie, no, zobacz, ile się zmieniło, nie? Jak reagowałeś, jak postępowałeś i... No i to tak chciałem tu wstępu. A chciałem, bracia, dzisiaj powiedzieć o tym, Wybaczcie mi to proszę, ale chciałem powiedzieć o wierze, a w zasadzie chciałem powiedzieć o, o, czy wywołać jakby nawet chociażby taki temat uczynków wiary, czy uczynków dokonanych z wiary, uczynków dokonanych w Bogu. I na wstępie znane nam słowa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 Czyli mamy jakiś punkt wyjścia, że bez wiary to jakby trudno nawet sobie mieć jakąkolwiek nadzieję, że można się podobać Bogu. Wiara jest naprawdę rzeczą fundamentalną, podstawową, jest punktem wyjścia. Od... Bez wiary no, nic, nie, nic nie osiągniesz, jakbyś nie wiem co dalej robi po tym fakcie, że jednak deklarujesz, że nie, nie ma wiary, nie wierzę to co byś nie zrobił, to i tak to jest bez sensu, bo to się Bogu nie podoba. Czyli punktem wyjścia jest wiara. Bogu nie podoba się niewiara. Bogu podoba się wiara. i Zaufanie do Niego. I kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. I tutaj o tych uczynkach chcę powiedzieć kilka słów. Jak mi się to uda, no sam o tym myślę, sam to rozważam. Nie mam tutaj bynajmniej na myśli uczynków takich, o których mówił Jezus do, do ludzi, którzy Go słuchali. I mówi tutaj o faryzeuszach, o uczonych w piśmie. Mówił o tych ludziach, że wszystkie uczynki swoje pełnią, bo Chcą. Aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzymyki modlitewne, wydłużają frędzle szat swoich. Czyli widzimy tutaj sprawowanie jakichś uczynków, no chociażby nabożnych jakichś. No bo to wiecie, no to nie wskazywało na jakąś bezbożność, tylko raczej na jakąś taką nabożność, ale przynajmniej bynajmniej nie w oczach Boga. Tak? Jezus ich przejrzał, wiedział za serca od tych ludzi. I wiedział, że oni swoje uczynki swoje uczynki pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Taka była ich motywacja. Oni nie czynili, to nie były uczynki wiary, one nie wypływały z wiary, z miłości do Boga, tylko jakby z tego tytułu, że chcą, aby ludzie ich widzieli. A w ślad za tym, wiecie, dalej no ten autorytet i o, to są tacy ludzie. Czyli nie o takich uczynkach dzisiaj i przestrzegam sam siebie, sam swojego serca chcę pilnować, bo ta kwestia nie musi być bardzo daleko od naszego życia, że będziemy czynić coś, aby ludzie nas widzieli. Ludzie, czyli ja nawet myślę bardziej nie o ludziach tam, wiecie, tych, którzy tam po mieście chodzą, tylko o ludziach, o was myślę, nie? że z tego tytułu, Możemy ulec jakiejś takiej presji, aby... To jest stary człowiek, który tego pragnie, który chce tego uznania dla siebie, a żeby ludzie widzieli, wtedy jestem taki... Bardzo trzeba się pilnować. Złapałem się na drodze z Chrystusem nieraz na takim pragnieniu, żeby coś zrobić, bo ludzie, ludzie widzą. Trzeba pilnie strzec swojego serca w tej sprawie. Czyli nie, nie tak, to jest droga dla mnie niedoskonała, ale tutaj mówimy o uczynkach, punktem wyjścia tutaj dla mnie będzie to, o czym pisał to, o czym pisał Jakub w drugim swoim rozdziale, w swoim liście drugi rozdział od czternastego wiersza czytam i czytamy tutaj coś takiego gdzie Jakub mówi, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy wiara może go zbawić? No stawia tutaj takie kontrowersyjne pytanie. No jak? No to, ale jak? No to przecież jesteśmy zbawieni przez wiarę. No jak? To jest, to jest fundament, to jest, to jest wyjście. No jak można zadać takie pytanie, czy wiara może go zbawić? Stawia tutaj taką bardzo ważną kwestię. Cóż to pomoże bracia mój? Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, ale nie ma uczynku. Jakby widzimy wyraźnie, że taki stan w życiu człowieka wierzącego, tego, który ma wiarę, nawet, ba, mówi, że ma wiarę, jest niepożądany. On mówi chwila, chwila, cóż to ci pomoże? To nie tak ma wyglądać, że masz tylko wiarę, a uczynków, uczynków nie masz. Nie mówimy tutaj też o uczynkach, uczynkach najogólniej można by powiedzieć, Uczynkach, uczynkach zakonu, bo jest też taki nurt, który myśli, że jak będzie sprawować uczynki zakonu, zakonu, trzeba to dodać, Bożego zakonu, prawa Bożego, to są takie subtelności, bo z jednej strony w jaki sposób pokazać Bogu, że Go miłujemy? Przez to, że przestrzegamy Jego przykazań ale z kolei, jeżeli ktoś będzie chciał szukać usprawiedliwienia w spełnianiu uczynków zakonu, no to się, to nie, to nie jest Boża droga, to nie jest Boży zamysł. Dziwne to jest, bo jakby mówimy o czymś, co Bóg nadał, a jednocześnie, jeżeli chodzi o usprawiedliwienie z uczynków zakonu, czy spełniania tych uczynków, nikt nie będzie usprawiedliwiony. I o tym też jest bardzo, bardzo wiele powiedziane w Słowie Bożym, w liście do Rzymian, między innymi w trzecim rozdziale, 27 siódmy wiersz, czytamy Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Ja tu wyrwałem troszeczkę ze względu na czas. Przez jaki zakon ta Twoja chluba? Uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I dalej 3,20 list do Rzymian. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest tak naprawdę poznanie grzechu. Zatem, jeżeli chodzi o sprawowanie tych uczynków, uczynków zakonu i dlatego cała rozprawa listu do galatów o tym też stanowi. Słuchajcie, no można by powiedzieć, co się tak uczepił tych biednych galatów? No, no to, że brat chce się dać obrzezać, no cóż to takiego? To co, to już nie wolno nic zrobić, ale tam chodziło o coś więcej, chodziło o, wiecie, o, o świadomość też usprawiedliwienia, o to, że w takiej sytuacji, można by powiedzieć, zbawienie zaczęłoby być poza Chrystusem, a przecież tak nie jest. Ono jest tylko w Nim, w Chrystusie, przez wiarę w Niego. Jesteśmy zbawieni z łaski Bożej. Jest to darem Bożym, nie jest to z nas, nie jest to z uczynków i nie może stanowić, jakby nasze uczynki nie mogą stanowić naszej chluby, przed obliczem, przed obliczem Boga. Ale wróćmy do tych, może jeszcze z listu do galatów, jak już wspomniałem ten list, drugi rozdział, 16 wiersz, czytam, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa,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 Kto wszystko wypełni, będzie usprawiedliwione. Ale nie ma ani jednego i nie było ani jednego, który by wszystko wypełnił. A kto choćby w jednym przystąpił, czyli złamałby. Winien jest wszystkiego. Taka jest, taka jest zasada Boża. Stąd yy, tak naprawdę zakon wzmógł grzech. Wzmocnił tak? apetyty na grzech tak naprawdę. Pokazał, w jakim jesteśmy nędznym stanie. I to, co dokonał Chrystus, że i teraz my tak czasami za lekko, my musimy to opiewać i wychwalać, co uczyni Bóg w swoim dziele, że, że Chrystus za nas swoje życie oddał i my teraz wierząc w Niego, że On jest tym posłanym Synem Bożym, Mesjaszem, mamy życie wieczne i z tego się radujemy i cieszymy i nie chcemy o tym zapominać, ja nie chcę, ja chcę ciągle o tym mówić, a ja się chcę tym cieszyć, aż do końca dni. I dlatego nie o takich uczynkach dzisiaj, nie o tym mówimy, ale zachęty chciałbym wam, bracia, dać do sprawowania uczynków, innych uczynków dokonanych w Bogu. I tutaj, jak przeczytaliśmy... Z Jakuba drugiego rozdziału, cóż to pomoże, bracie moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Pytanie retoryczne. Powiedzcie, o co chodzi tu Jakubowi? Czy wiara może go zbawić? Co byście odpowiedzieli Jakubowi? Jak on tak pyta, co byście mu krzyknęli? Czy taka wiara może go zbawić? Podaję tutaj jakby, żeby to zilustrować, podaję najpierw przykład. Jeśli brat albo siostra nie mają w co się przyodzieć. brakuje im powszedniego chleba, a ktoś powiedział by z was im tak, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? I jakby kończąc, Dalej rozpoczyna tak, tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Ten odpowiada tamtemu, który mówi, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, a ten, który ma te uczynki mówi tak, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Tu dodaję, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Tak jakby chciał powiedzieć, wiesz, no to, że wierzysz, że Bóg jest jeden, no to demony też w to wierzą, no też wiedzą o tym, że Bóg jest jeden. Chociaż nas okłamują, czy ludzi okłamują. Ale tak jest. Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Dlatego jak czytam takie słowa, to nie chcę pozostać tylko w tym punkcie, tak? Chcę pójść dalej, chcę chcę wierzyć tak, żeby się Bogu podobać, chcę czynić tak, żeby Bogu się podobać, żeby to życie rzeczywiście w Bogu wzrastać w nim. Ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Powiedzcie mi, czy to jest możliwe. Pokazać komuś wiarę bez uczynków. Powiedzcie mi, jak tego dokonać. Oprócz tych wzniosłych terminów, definicji tego, tego sporu, jeden między drugim, tak? Że wiecie, jest sporo jakąś kwestię, jakąś doktrynę i tak dalej. Pokaż mi wiarę swoją, bez uczynków. A ja Ci pokażę, jak tutaj Jakub mówi, a ja Ci pokażę wiarę z uczynków moich. Udowodnię Ci, na czym polega moja wiara. Pokażę Ci to. I wrócimy tutaj teraz do tego listu, do Hebrajczyków, jedenasty rozdział. I czytaliśmy od szóstego, że bez wiary nie można się podobać, ale przeczytajmy dalej, siódmy wiersz. Hebrajczyków, jedenasty rozdział, siódmy wiersz. I tutaj czytamy, że przez wiarę zbudował Noe. Ostrzyżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Pełen bojaźni zbudował arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Kolejny przykład. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Zobaczcie, mamy dwóch wierze naszych braci, tak? Noe i Abraham. Myślę, że dla każdego ucznia Chrystusa to są bliscy ludzie, to są ludzie wiary, oni są takimi... Takim jakimś prawzorem tak? czerpię z nich przykład, jak to postępować, co to znaczy wierzyć w Boga, co to znaczy zaufać Bogu. No to mógłbyś pójść na studia pięć lat się uczyć, a tu zobaczyć życie i przykład jednego człowieka i wiesz, a to już wiem. Wiem na czym polega wiara i na czym polegają uczynki płynące z wiary. I tu jest Jakub, Jakub właściwie no, autor listu do hebrajczyków przywołał Noego i Abrahama, Zobaczcie, co on zrobił. Przez wiarę, przez wiarę zbudował noę ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było wiedzieć. O tym deszczu, że spadnie, zacznie padać deszcz, że Bóg ma zamysł zatopić ziemię pełną grzechu. Pełen bojaźni zbudował Arkę dla ocalenia rodziny swojej. Zobaczcie, na czym polega różnica między wiarą a, a uczynkiem wiary. Noe, gdy usłyszał, co Bóg chce od niego, co Bóg zamierza, mógł tylko uwierzyć w te słowa. Ale następnym jego krokiem byłoby to, że nic by nie robił. W sensie, nie budowałby tej arki zgodnie z nakazem Bożym. Czy można by powiedzieć, że ta wiara... Coś by mu dała? Prawdopodobnie zginąłby razem z tamtymi ludźmi. Ale on w posłuszeństwie Bogu uwierzył, dał wiary Bogu. Pomyślał sobie, czy nie wiem, czy pomyślał, czy w sercu na pewno w to uwierzył. Bóg mówi prawdę. Zabieram się do pracy. Robię dokładnie to, co Bóg ode mnie chce. Buduję arkę. Zajęło mu to... Ile braciom zajęło to budowanie? Ile? Gdybyście zapytali, czym się zajmował no, jakie dzieła wypełnił, co zrobił, jak bardzo był zaangażowany w służby, różne, to on był zajęty 100 lat budowaniem. W zasadzie można powiedzieć, zafiksował się na tym punkcie i tylko był tym przejęty i zajęty. 100 lat budować arkę. Ale to nie była, wiecie, to nie był, to on nie był paranoikiem. On nie był szaleńcem. On po prostu wierzył, że Bóg mówi prawdę i że będę posłuszny Bogu, zacznę robić to, co Bóg mówi. Jest ogromna różnica, bracia, między tym, że robię to, co Bóg ode mnie chce i co do mnie mówi, a tym, co sobie sam wymyślę jako a coś porobię, no zrobię sobie to czy tamto. Nawet choćby to było dobre, Wyobraźcie sobie, że Pan mówi do noego: zbuduj jarkę, buduj Jarkę, a by pomyślał, w sumie trochę to roboty z tą arką wydaje się, że będzie. Zbuduje coś innego, zbuduje na przykład taką, wiecie, takie centrum dla ludzi, którzy będą przychodzić, będą odwiedzać, ja i będę mówić o Bogu i tak dalej. Zrobiłby coś, czego Bóg od niego nie chce, ale on uznałby, że to, co on chce zrobić, jest dobre. Czy to poczytane byłoby mu za sprawiedliwość? Z całą pewnością nie. Nie idźmy takim, takim śladem. Pójdźmy takim śladem jak Noe. Abraham, ach, Abraham. Przez wiarę, słuchajcie, usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Słuchajcie, powiecie mi czy to jest tak trudno uwierzyć Bogu? uwierzyć, że to co mówi jest prawdą, że Bóg ma dla mnie dziedzictwo przygotowo Mam mieć potomstwo takie jak, jak gwiazdy na niebie Powiedzcie mi, czy to jest aż takie trudne, żeby w to uwierzyć znaczy nie byłoby to, odpowiedź jest taka jest bardzo trudne, gdyby tam za tym nie poszły żadne uczynki. Ale widzimy, że on uwierzył Bogu, uwierzył Bogu, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. Co poszło za tym, w ślad za tym? Czytamy, wyszedł, wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. To był jego uczynek, dokonany w Bogu, z powodu wiary ze względu na wiarę, wypływający z wiary, sprzęgający się z wiarą. Nie da się, bracia, coraz bardziej jestem tego jakby świadomy, że nie da się z Bogiem żyć, mówiąc tylko, że mam wiarę. Ale no jakie są uczynki z tego płynące? I nie mam tutaj naprawdę w tym momencie, chociaż one też są szlachetne, nie mam tutaj na myśli, wiecie, że podejmiesz zobowiązanie, że pójdziesz, nie wiem, czy przeprowadzi starszą kobietę przez ulicę, czy pójdziesz do hospicjum, czy coś uczynisz takiego, co robią ludzie, po prostu niosąc pomoc, tak najogólniej rzecz ujmując, to o tym nie mówię tutaj, tylko mówię o czymś, co nakazał Bóg, co wypływa z tego, co powiedział do mnie Bóg. I to jest ogromna różnica. Można się bardzo rozminąć z tym można czynić całe życie, być zajętym, i, a finalnie nie uczynić tego, czego ode mnie chce Bóg. Zatem On wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przeczytajmy Jakuba, drugi rozdział od dwudziestego wiersza.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 to nasza wiara jest martwa. To yy, sam wstęp tutaj w tym, co Jakub mówi, od razu jakby pozycjonuje, co on o tym myśli. Chcesz poznać, od razu tu od razu ostro idzie. Nędzny człowieku. Nie mówi, chcę, chciałbyś poznać, kochany bracie, kochana siostro, co to znaczy, co to znaczy... Wiara bez uczynków, chcesz to zobaczyć? Nie on mówi, nędzny człowieku. Od razu jakby, jeżeli ktoś miałby powiedzieć inaczej, miałby myśleć inaczej, to on go mówi, słuchaj, no jesteś nędzny. No jak można, jak można mówić, że sama wiara wystarczy? Wiara bez uczynków jest martwa. I widzimy, że wiara współdziała z uczynkami i uczynki wypływają z tej wiary. One nie są, wiecie, że urodziły się same, tylko są wynikiem, są konsekwencją wiary. I o to chodzi właśnie, o to chodzi. Dlatego, dlatego yy, ta wiara przypomina mi troszeczkę drogowskazy. Mówiłem kiedyś yy, takie słowo melomanii drogowskazów że akurat w tamtym czasie mówiłem w kontekście zasłuchiwania się kazaniami i tak dalej. I te kazania jako nauka Boża, jako Słowo Boże są pewnym drogowskazem dla człowieka wierzącego. I tak dzisiaj przyszła mi na myśl wiara jako drogowskaz. I niektórzy, w ogóle wiecie po co jest drogowskaz, tak? No drogowskaz wskazuje drogę. Nie wiem, w postaci strzałki tam jedź, nie? Jest napis... I jedziesz tam, albo jedziesz tam. I wiara bez uczynków wygląda mniej więcej tak. Podchodzi taki człowiek do drogowskazu i mówi, ja znalazłem drogę. Jest kierunek pokazany cudownie. Zachwyca się tym, że odnalazł, że wie już jak ma iść. Dziękuję za to Bogu. Ale przychodzi drugi brat i zaczynają dyskutować. Czy to, słuchaj, no zobacz, robią studium, studium biblijne na temat tego, co jest napisane na drogowskazie i zaczynają rozważać, rozmieniać to wszystko. Przychodzi trzeci, grupa się powiększa, dyskusja, całe rozmowy. Co tu, zobaczcie, no niesamowite. Jeden mówi, spokojnie, spokojnie bracie, ja za chwilę, musimy zajrzeć do do w ogóle głębiej sięgnąć, do oryginałów, czy ten kierunek to właściwie jest dobry i tak dalej. I tak dyskutują, i tak dyskutują. A w końcu jeden mówi ludzie, idziemy, czy nie idziemy w tamtą stronę. I okazuje się, że niektórzy nie chcą pójść. Nie chcą pójść. Oni chcą pozostać tu przy tym drogowskazie. I właśnie tak wygląda wiara bez uczynków. Wiara, yy, która jest poparta uczynkami, z niej wypływają uczynki wiary. To jest właśnie coś takiego, że człowiek podchodzi do drogowskazu i cieszy się i idzie naprzód. Idzie. I dokładnie tak uczynił właśnie Abraham, tak uczynił Noe, tak uczyniła Rahab, ta nierządnica. No przecież, wiecie, ona nie miała jakiegoś jakiejś funkcji w tym mieście, wskazywanie uciekinierom, gdzie jest jakaś droga wyjścia, czy przechowywanie ich, czy, czy to nie była jej fucha. Ona zupełnie się czymś innym zajmowała. Nierządem. Ona się zajmowała, słuchajcie, nierządem. Można by powiedzieć, co taka kobieta nierządnica może mieć cokolwiek wspólnego z Bogiem, z dziełem Bożym. Co ona w ogóle może mieć wspólnego? A tymczasem w jej sercu Yy, zalęgła się wiara w Boga, że Bóg Izraela jest potężnym Bogiem, że jak On idzie, to wytnie wszystko, wytraci. Ona wierzyła, że Bóg jest potężnym Bogiem i dlatego przechowała tych zwiadowców i, i ona zrobiła konkretną rzecz. Ona wierzyła w to, że Bóg jest potężny, ale zrobiła coś konkretnego. Uczyniła z tego tytułu, z tego powodu przechowała tych ludzi, tych zwiadowców izraelskich. I widzimy zatem, że wiara współdziałała z uczynkami tej kobiety i tak samo bardzo dobrym, dobitnym przykładem, no tu już nie można tego nie zauważyć, jest Abraham i to, co zrobił ze swoim synem. Wiemy, że tu go Jakub przywołuje, czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna na ołtarzu. Pomyślmy, jak to by wyglądało, gdyby Abraham, słuchajcie, my, myślicie, że rozmawialibyśmy o nim, gdyby on, prócz wiary, którą miał w sercu do Boga, on wierzy w Bogu, on ufał Bogu, ale nie byłby w stanie, nie zrobiłby tego. Nie uczyniłby tego, że składa swojego syna w ofierze. Jak dalej ta historia by się potoczyła? Czy byłby dla mnie dzisiaj wzorem, przykładem do naśladowania? Czy tak miałoby to wyglądać? Czy to, co uczynił, jak tutaj Słowo Boże mówi, widzisz, widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami Jego i że przez uczynki stała się jaka? Doskonała wiara stała się Jego doskonała. Bo to można powiedzieć, mąż zahartowany w boju, w doświadczeniu. Nie chciałbym pozostać tylko w wierze, że wierzę, że ufam Bogu. To jest szlachetne i doniosłe. To, to wiecie, to nie jest coś pospolitego. Wiara w sercu, w Boga. Ale jeżeli z tego nie popłyną uczynki, posłuszeństwa, wiary, żeby ze względu na Boga, Coś uczynię. Chcę Wam powiedzieć, jeżeli nawet yy, znalazłem się na tym Sorze, tak, w szpitalu. Tak no telepało, że no, zdiagnozowali, że wyrostek chcieli mnie tam ciąć, ale ze względu na to, że naprawdę musiałem być na drugi dzień w Zborze. Naprawdę ja musiałem być. Ja mówię, dajcie mi spokój, proszę mnie wypisać. Tam lekarze się zlecieli. Mówię, ja na swoją odpowiedzialność nie mogę. Nie zachęcam nikogo do czynienia czegoś takiego, ale chodzi o to, że to nie wypływało z mojego szaleństwa. Z tego, że ja nie dbam w ogóle o zdrowie, wiecie, że to w ogóle zdrowie to mnie nie interesuje. Tam. Tylko to wypływało z mojej ufności do Boga, ze spraw, które w owym czasie z Bogiem miałem i musiałem być w sporze. I wiecie, na czym polega wiara i uczynki? Ona polega na tym, że ty możesz powiedzieć, ufam Bogu. Natomiast w wyniku tego, co dalej, jak dalej postępujesz, bo to możesz powiedzieć, ufam Bogu, wierzę Bogu. Ale jeżeli ta wiara nie popchnie cię w stronę czynów, czyli w stronę taką... O tym zdrowiu jeszcze. Bo to jest ten dobry przykład. Mówiłem tu ostatnio też w zboże. Yy. Nie chodzi o to, żeby o zdrowie nie dbać, tylko teraz chodzi o to, że czy wierzysz w to, bracie, że twoje życie zależy od Boga? Wierzysz Bogu w tej sprawie? Jeden twój włos bez woli Ojca nie spadnie na ziemię. Czy wierzysz, bracie, że twoje włosy są policzone na twojej głowie? Tak, wierzę, pewnie, że wierzę. Całym sercem wierzę w to wszystko. I co z tego wypływa? Wiecie, co, do czego mnie ta wiara popycha? Że wierzę w to, że tak naprawdę jest w to, że pozwalam sobie w którymś momencie na ignorowanie. To, że jeżeli Pan mówi, jestem Twoim pomocnikiem, to wtedy mówię w ślad za tym, nie będę się lękać człowieka, nie będę się go bać. Jeżeli wierzę w to, że moje życie jest w ręku Boga, to to mnie popycha w stronę może czasami czegoś, co ludzie mogą nazwać szaleństwem, ale popycha mnie, nie będę się bać. Nie mogę się bać. Nie mogę mówić, że wierzę, że tak jest, ale całe moje postępowanie, moje uczynki, moje życie przeczą temu, co powiedziałem. Jakby to miało wyglądać? To, że mówisz, że wierzysz, nie jest tym samym, że spełniasz uczynki wiary. Dlatego warto się nad tym zastanowić, bo to czasami jest jeszcze droga do odbycia. Jeżeli byśmy tylko zobaczyli, że Abraham uwierzył w sercu, a do dzisiaj pozostałby on i jego cała rodzinka w Haranie, nie wyszedłby z Uru Chaldejskiego, no to, no to, to co, by, wy, dalibyście wiary, że on coś w sercu miał? Jakby dobrą gadkę miał, jakby mnie przekonał, to może by mi uwierzył, że ma coś tam w sercu, ale ten uczynki, które spra sprawował. Rzeczy, których dokonał, są tak przekonujące. Nie ma tutaj, że on, ja nie potrzebuję jego słów. Potrzebujecie słowa od takiego człowieka, który wylegitymował się takimi uczynkami, takim, takim doświadczeniem w Bogu, że własnego syna idzie i zabija ze względu na Boga, bo Bóg mu tak kazał, ze względu na wiarę w Boga. Taką drogą chce pójść, bracie. Taką drogą chce pójść. I Jakub o tym mówi, że wiara przez tego typu uczynki, wiara która współdziała z uczynkami naszymi, że przez uczynki, przez uczynki staje się doskonała. Nie przez szlifowanie, wiecie, możesz szlifować, można szlifować, i możesz iść nawet tu. Czasami wybacz, śmiemy się, bracia, do szkoły, możesz szlifować, studiować i tak dalej. Możesz nabyć wiedzy o Bogu. Możesz nabyć wiedzy o Bogu. Możesz się dowiedzieć o tym, jaki Bóg jest. Możesz mieć szersze poznanie pism. Możesz poznać oryginały tych pism. Natomiast to nie jest to samo, co uczynki. Przez to twoja wiara nie stanie się doskonalsza. My musimy przejść drogę do świadczenia z Bogiem. Posłuszeństwo wiary. No bo w przeciwnym wypadku, no to... No to jest po prostu, to jest, siadamy, gadamy i po prostu i przekonujemy się, kto ma rację. Na poziomie tym pierwszym. Kto ma rację na poziomie wiary i wiecie, teorii, całej doktryny, tego wszystkiego, żeby to poukładać ładnie. I, i, I to jest ważne, ja tego nie ignoruję, mimo że, to, troszeczkę sarkastycznie, ale nie ignoruję tego, bo od tego się zaczyna. No bo gdyby nie było wiary, nie byłoby tego, że uwierzyłeś, no to jakie uczynki by spełniał? Chaos, by to był chaos absolutny. Więc to, że uwierzył Abraham yy, i to, co uczynił, zostało mu poczytane ku sprawiedliwieniu. Przez to, jak to tutaj Jakub mówi, wypełniło się pismo i no życzę tego każdemu, ha! został nazwany Abraham, wiecie jak, Przyjacielem Boga. Jak ja czasami słyszę, jak gość mówi, o Jezus to mój przyjaciel. Mówię wam, czasami trzasnąłbym Go, trzasnąłbym Go po prostu, bo Jego całe postępowanie i zachowanie przeczy temu, że jak, jakoby szanowałby Boga i że Jezus jest przyja Jego przyjacielem. Jego postępowanie, cała postawa przeczy temu. No, ale mówi, że jest Jezus mój przyjaciel, nie? No i jakby jego uczynki, całe życie przeczy temu, że jest przyjacielem Boga. Tutaj nazwany został Abraham przyjacielem Boga. Pięknie być przyjacielem Boga, ale żeby do tego dojść i ja jestem o tym przekonany, że my jesteśmy ci, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Boga. Jezus mówi do swoich uczniów, już nie nazywam was, sługami, nazywam was swoimi przyjaciółmi, jesteście moimi przyjaciółmi, braćmi moimi. I Powiem wam, jak myślę o Jezusie, jak, jak te odległości między Bogiem a człowiekiem, jak one się skróciły, nie? jak one się skróciły, jak blisko nam do Boga przez Chrystusa. Wyobrażacie sobie, jakie życie nasze było bez Niego, gdyby nasz Pan nie nie ofiarował samego siebie. Jego sińce nas uleczyły. A dzisiaj jest dla nas stróżem i pasterzem dla naszych dusz. I jak blisko nam się stało do Boga, jak blisko nam się zrobiło do Boga przez Chrystusa. Jak blisko, słuchajcie, a jaka przepaść była między nami a Bogiem. Jak mocno oddzielały nas nasze grzechy, nasze winy od Boga. A w Chrystusie tak blisko. I dlatego no na tym polega różnica między tym doświadczeniem, a brakiem doświadczenia. Można pozostać na poziomie dyskutowania, rozważania. Ja nie mówię, bo to jest ważne, bo żeby ten drogowskaz, nie wiem jak wy, ale czasami jadę i i mam drogowskaz i nie bardzo wierzę w to, że mam skręcić w prawo. Wydaje mi się, że powinienem w lewo skręcić, bo jakoś tak mi cała optyka świata tak wyszła, że tu powinienem jechać. Po co tu w prawo każą jechać? Jak to widzę, że tu trzeba jechać. Nie. Ale trzeba zbadać. Trzeba zbadać Pisma, trzeba zbadać, utwierdzić się w nauce Bożej. Trzeba być pewnym tego, że to jak wierzę? Jest słuszne, że to nie jest, wiecie, że powiedział mi człowiek jakieś głupoty, ja będę w to wierzyć. Bracia macie już doświadczenie. Widzieliście i słyszeliście, jakie głupoty ludzie wierzą? Wierzący ludzie. Więc skąd ty to wziąłeś? To tyle lat chodzę za Chrystusem, pierwszy słyszę, że można w coś takiego wierzyć. I ty w, Ja mówię, i ty w to wierzysz? I co dalej jest za tym? I ludzie wierzą, ludzie wierzą. I potem w ślad za tym krzyczą, ręce wyciągają, robią jakieś ruchy, jakieś, nie wiem, że to jakoby miało wywołać to, w co oni wierzą. Że Bóg będzie, nie wiem, czy uwalniać, czy uzdrawiać. Nauczyli się od człowieka. Zatem... Nie chcę być człowiekiem, nędznym człowiekiem. Przynajmniej nie z tego tutaj... Yy, yy. Czasami wyznanie takie składam przed Bogiem, jak dostrzegam tę swoją nędzę, ale tutaj nie chcę trwać tylko w samej wierze z której nic by nie wynikało. Będę opowiadał, jaki jest wielki Bóg, jaki potęży, jakie obietnice nam złożył, że będzie nas chronić, będzie nas strzec, że będzie się o nas troszczyć i tak dalej. A uczynkami swymi będę się go zapierać. Będę postępować kompletnie odwrotnie wobec tego, jak wierzę. Bracia, tak być nie może. Nie możemy tak wierzyć w Boga. Jeżeli ktoś nawet zapytałby, dlaczego to robisz, to chcę powiedzieć: Robię, bo wierzę Bogu, wierzę w Boga i wierzę Bogu, dlatego to robię. Dlatego pozwalam sobie na, na, na brak lęku w sercu. Pozwalam sobie na to, że jeżeli ten człowiek, który przede mną stawi, mówi: Chyba ci nie zastrzelę, kulki ci w łeb wsadzę, tak? Wierzący, trochę mu się tam poprzestawiało. Ale ja mówię, słuchaj, nic nie zrobisz bez woli Bożej, nic. I teraz chcę wam powiedzieć, że ja mówiąc do niego, to nie zgrywałem gieroja, herosa, że wiecie, nie boję się go. W zasadzie gdybym go może, to może by, bym go zlikwidował. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja naprawdę się go nie bałem. Dlaczego? Dlatego, że mam obietnicę Boga. Obietnicę Boga mam. Jak mówiłem do Niego, to wiecie o czym myślałem? O tych włosach spadających, które bez woli Boga nie spadną. O tym, że Bóg ma na swojej opiece, że On wyznacza nam godzinę naszego odejścia, Dlatego pozwoliłem sobie na taką śmiałość w sercu, bo ja naprawdę wierzę, że tak jest. I moja postawa wynikała z wiary w Boga. Ale gdybym mówił, że ja wierzę w Boga i zrobiłbym jeszcze 17 studiów, co to znaczy nie lękać się, a potem przed tym człowiekiem bałbym się, no to, to jakby to nie tak ma być wiara moja nie stanie się doskonalsza, jeżeli ja w tym momencie uległbym lękowi w sercu i bałbym się tego człowieka, a może, a może mi przywali. Notabene znaleźli tam, jak potem go aresztowali, znaleźli kaburę po pistolecie, ale może gdyby, wiecie, to nie chodzi o te wszystkie opcje, które mogą się wydarzyć, tylko chodzi o na ten moment, czy ufam Bogu, czy wierzę Bogu. Ja naprawdę wierzę w to, i swoim postępowaniem nie tyle chcę to pokazywać, ale po prostu tak to jest. No, z mojej wiary ma wynikać postępowanie. Nie będę, jeżeli Bóg mówi, nie lękaj się. Co to dla was oznacza? Wierzysz w to? Wierzysz w Bogu, że mówi prawdę? Żeby się nie lękać, nie obawiać? Tak. Każdy brat powie tak. Wspaniale Pan mówi do swojego ludu, nie lękaj się. Ale wierzysz w to, a jak przyjdzie moment, kiedy wszystko zaczyna drżeć w tobie i ogarnia ci lęk i strach, począwszy, wiecie, o byt, o zdrowie, o bezpieczeństwo, o rodzinę, o moje dzieci, o moją wnuczkę. Słuchajcie, to są takie rzeczy, mam wnuczkę, którą bardzo kocham, taką dwulatkę i... Dopadła mnie jednego dnia taka myśl, wiecie, a jak jej się coś stanie. Słuchajcie, ja o takich, takich rzeczach nie myślę, nie, nie robię z siebie takiego, wiecie, co każdego dnia, ale do, jak błyskawica mnie przeszyła, wiecie, stąd, tam wyleciało, nie, strach, obawa, lęk i od razu, wiecie, wszystko się we mnie uruchomiło. To trwało sekundy, naście sekund, kilkadziesiąt może sekund, co mogę zrobić, żeby jej zapewnić bezpieczeństwo? <śmiech> ja wiem. I pokuta od razu przyszła pokuta. Nic nie mogę zrobić. Nic. Nic nie mogę zrobić. Ufam Bogu. A gdyby nawet. To ufam Panu, że da nam siłę przechodzić wszystkie próby i doświadczenia. Podobne błyskawice mnie przeszywały o moje zdrowie czasami, wiecie, jak coś tam znalazłeś i w sobie, w organizmie, to nagle taki, wiesz, zimny pot, nie? Umrę chyba, chyba umrę. Ale nie chodzi o to, że zawołam do Pana, by odebrał ode mnie, tylko chodzi o to, że nie pozwalam. Moja droga z Chrystusem i uczynki powiązane z moją wiarą w Boga nie dopuszczają tutaj, żeby ulec lękowi i się bać. Nie chcę się bać. A dlaczego nie chcesz się bać? Nie masz, nie masz takiego, wiesz, prawa, żeby się, się bać? Nie, bo Pan powiedział, że moje życie jest w Jego ręku. Życie nasze jest, bracia, w ręku naszego Boga. I nic nie dodamy. Nawet nie, będziesz starał się, wysilał, nie dodasz nic, nawet jednego milimetra do swojego wzrostu. Nic nie zrobisz. Dlatego przykłady tutaj, nawet Abrahama, wiecie, tu dotykane są bardzo poważne kwestie. Mówimy o starszym człowieku już, który ma ponad 100 lat. Mówimy o człowieku, który oczekiwał syna. O takim człowieku mówimy, nie mówimy o tym, że miał 50 dzieci, jedno na stracenie dobra, Jakoś będzie, serce boli, ale zostałem jeszcze 49. Mówimy o, o, o człowieku, który miłował swojego syna, syna obietnicy, danego od Boga. I od, o kimś takim mówimy, że ten człowiek z powodu wiary w Boga i tego, że wierzy Bogu, ufał Bogu, idzie zwolić swojego syna po ofierze. I to są, to są uczynki. I przez ten fakt, wiara jego, czytamy, stała się doskonała. I o to chodzi, bracia. Mniej więcej to chciałem wam powiedzieć, o tym przypomnieć. Jeżeli pewnie już wielu z was o tym wie, to tyle. Może jeżeli moglibyśmy jeszcze w tej sprawie coś dopowiedzieć, Mam taką propozycję, bracia, może ktoś z was chciałby jeszcze jakąś osobistą ilustrację dodać, chyba że właśnie tak jak Karol tutaj, Karol mówię, Tomek zaprosił do dodania czegoś. Pomyślcie, bracia, może ktoś z was ma taką osobistą tutaj. Chciałem się podzielić taką słabością właśnie, właśnie po prostu ten w szoku, że takie słowa padają. Cieszę się, że, że doczekałem tych ostatnich zdań, co to, jak powiedziałaś, o tych zimnych potach i o tym a, tej jak błyskawica, że myśl przechodzi. Ja to tak bardziej odnoszę do tego w słowie, jak jest pocisty, o, y, y, y, że <śmiech> ogniste pociski, nie? że gasimy. I e, no, Z tym się czasami zmagam, czy mniej, czy częściej, czy rzadziej, ale nawet mówiąc o tym, to już mi dech zapiera. Są takie czasami właśnie irracjonalne, yy, irracjonalne ataki. I właśnie yy, no to tak przemówiło do mnie, nawet z tym potem zimnym, nie? że właśnie z wróg różne używa takie sztuczki, nie? właśnie żeby nas skupić na sobie, na naszych ciałach. Nie wszystko czasami rozumiemy, ale to, co mogę powiedzieć, to jadąc tutaj nawet, takie najświeższe, nie? już mówiłem Pawełowi, <głupie>, głupie to strasznie, takie denne po tylu latach, ale naprawdę wierzcie mi, że takie myśli przychodzą, po prostu mam jakieś tam traumy swoje związane czy to z podróżą, czy z samotnością, czy różne rzeczy i jadąc tutaj... Taka właśnie myśl, ułamek sekundy mi przelatuje, wsiadam do pociągu, mówię, jak to tak, sam jadę, nie bez żony, sam, taki kawał drogi, straszne tak i jak który świat podbijałem, tak jak ktoś kiedyś mówił tutaj bracia, nie? świat podbijałem, a, a tutaj nie chcę mi się już opuszczać miejsca zamieszkania i pomyślałem sobie, taka myśl, wierzcie mi przyszła, że jechałem z Opola i pomyślałem sobie, chyba nie dam rady, Wysiądę we Wrocławiu i wracam. Przepraszam, że tak mówię, ale takie to są okrutne myśli, nie? że nie dasz rady. I z czym? Z podróżą? Czy wy czujecie, jakie to jest irracjonalne? To nie jest śmieszne. I po prostu, że bez sensu to jest. nie? Wysiadam, wracam w bezpieczne miejsce. I to jest to, co Tomek powiedział. Nie? Czasami to jest właśnie, musimy obnażyć... Te zasadzki wroga, że to jest jakieś twoje bezpieczeństwo, że jak umierać tu u siebie w łóżku, bzdury takie, nie? Tak, tak, takie, słuchajcie, ukryte, ukryte rzeczy, nie? Jak ja potem gdzieś słyszę, że znamy dobrze zasadzki złego, zamysły, swoje myślę, panie, ja znam, nie wiem, czasami zajmuje to chwilę, godzinę, dwie, może pół dnia, może dzień, żeby obnażyć te zasadzki, ale chciałem wam powiedzieć właśnie, jak irracjonalne te rzeczy są, jak one przeszywają, jaki to jest atak, to jest po prostu wow, że, że, ale do czego zmierzam, już tylko kończę, no, powierzyłem to Panu, tak? jadę, mówię, no nie, bez sensu, nie, bez sensu. Prosiłem o modlitwę wcześniej, wysłałem smsa i mówię, Panie jadę, ja się skupię na czymś, zapuściłem jakieś kazania, oddałem się Panu i Pan dał pokój za chwilę. Ale no, tak chciałem tak podzielić się, że, że tak, to, to są fakty. To bardzo do mnie przemówiło to właśnie te ułamki sekundy, coś zakuje, jakieś traumy z bólem, coś zakuje tak, jak Tomek powiedział, świat się kończy, ja już umieram. Ale w tym wszystkim, kiedy przechodzimy do Pana, to się staje, to się staje takim naszym cennym doświadczeniem i jestem wdzięczny Panu, że coraz bliżej mi powtórzyć za. za za takimi wersetami, gdzie jest napisane o tym cierpieniu, nie? że poczytujcie sobie to za radość, nie? kiedy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, co one sprawiają i dopiero kiedy te doświadczenia coś sprawią, kiedy naprawdę one coś sprawiają, kiedy widzisz ten owoc tego, co to sprawia, raz, że jesteś połamany, raz, że mniej pokładasz ufności w sobie, coraz bardziej musisz polegać na Panu, to jest... Myślisz przez 5-10 lat, jak i ty złamany jesteś, ile przyszedłeś, mija 15 kolejne doświadczenia, mija 25 kolejne doświadczenia, a tam jeszcze jest coś do łamania, ale okej, okay. dzięki, dzięki Panu. nie, Właśnie tak jest nasze życie, że do końca życia, żebyśmy mu ufali, żebyśmy nawet tak jak powiedział Tomek na koniec, czasami może o czymś zapomnimy, może czasami trzeba coś odświeżyć, i Pan odświeża. i Niech tak będzie, niech, niech nas pilnuje, nie? niech daje różne doświadczenia. Czasami jak jesteśmy zbyt silni, to niech nas łamie, ale żebyśmy Jemu ufali, całkowicie spolegali na Nim. Amen. To może powstajmy bracia, pomódmy się i po modlitwie poprosimy braci jeszcze o świadectwa.